Ćwicz, uprawiaj ćwiczenia fizyczne. Do exercise. Engage in physical exercise. Zajmować się pracami domowymi. Wykonywać obowiązki domowe. Do housework. Carry out household duties. Wypełniać dokumenty. Wypełniać dokumenty administracyjne. Do paperwork. Complete administrative paperwork. Wykonać test. Zdać formalny test. Do a test. Sit a formal test. Przeprowadzać analizę. Przeprowadzać szczegółową analizę. De-analysis. Conduct detailed analysis. Zajmować się statystyką. Kompilować dane statystyczne. D. Statistics. Compile statistical data. Dokonywać pomiarów. Wykonywać precyzyjne pomiary. Do measurements. Take precise measurements. Wykonać obliczenia. Wykonać dokładne obliczenia. Do a calculation. Perform an accurate calculation. Planować. Podejmować się planowania strategicznego.